Poniedziałek zawsze wstaję lewą nogą Szósta rano idę na dworze, skrętą drogą Nagle patrzę, czarny kot przebieg mi przed nosem Myślę o lewka, nie chcę iść u Przecież ja w te bajki wcale nie wierzę Patrzę błoto, Ups, już w tym błocie leży. Leży. a nie dobre zwierzę, ale wstaję, idę dalej. dalej W głowie jeszcze słyszę Nie gadaj tylko dalej. Ha, fajna była biba, taki mógł być poniedziałek Nie skończyłem myślę, patrzę znowu wały Na dworcu staję, przede mną jakiś drąga Nie ma, on wyciąga No to ja długa i skakuję do pociągu Rów myślę, teraz wszystko w porządku Ale bądźmy szczerzy, pech na ulicy leży W chodzę chodzę w busa i ktoś się ze mną zerzy Po chwili patrzę, jeszcze nie mam portfela To był Członkowiec mnie już tu Ale jestem na miejscu, tutaj nic się nie stanie Chcę umyć spodnie, nie ma wody W kranie, myślę trudno, przecież Jakoś to przeżyję, nagle słyszę Przed budynkiem karetka wyje Wychodzę, patrzę, a tu kumpel wpadł pod auto W końcu poniedziałek, czyżbym ja też Znał, to? Zawsze wyskakują jakieś wałki To dzień z żywiołami walki Zawsze jest coś nie tak A co ma być tak, zawsze jest fakt Chłopakami, dniami i nocami Osiedla przemierzamy podziemnymi Nagraniami, obliczami jak zmieniamy to wieczna walka Dziś poniedziałek, więc nie liczę na farta Szansa na wpadkę wielka jak grzeczna barka Przyjdzie wtorek, znów odmieni się karta To status tak pewny jak niemiecka marka W dziewiętnastym stopniu mam moc, jest zawarta Krytyka ostra jak miecza Belarda. Choć nie te same składy, to wciąż ci sami ludzie Oni dużo wiedzą o poniedziałkowym trudzie Mi nie obchodzi, co poniedziałki mi zaszkodzi Staje nowy dzień, na pewno się rozpogodzi Temperatura idzie w górę Jest spoko, na niebie jedną widzę chmurę na Normalne, nie zdarzałem się dnie idealne, obbywałem w górach halne, u nas ponad dopuszczalne stężenia ozonu i siarki, mam tu dopieni, noszę przy sobie miarki, ale noszę dobre chęci I jak wszyscy święci Aurola nad głową błyszczy Znajdzie się ktoś, który mi to wszystko zniszczy, nie chcę tego Jak nie chcę piątku trzynastego Czy innego takiego dnia feralnego? Niby dzień jak dzień wie to każdy przechodzi Tylko czemu tak jest, wszystko idzie jak po lodzie A o grudzie myślę jak o cudzie Wczorajszego dnia i tak dobry humor Spierdolą mi ludzie na przystanku Kiedy wstanę o poranku A już za to po godzinie wysiądę skurwiony Koło banku, gdzie paru banków zawsze stoi Kto w dzisiejszych czasach zrobi Dziesione się boi, I czego stoisz Za nich jeden nie rozbroisz Zbieraj nogi, zapas, się kurwa nie rozkroisz Odeszła wena, wena, ty zajebali mi łokmena. Tak bywa częściej, to poniedziałkowe szczęście. Końdziałki, zawsze wyskakują jakieś wał końdziałki. To dzień z żywiołami walk, końdziałki. Zawsze jest coś nie tak, A co ma być tak, zawsze jest fak.